Po pierwsze, jakby uwielbienie składa się z trzech części. To jest chwalenie, dziękowanie i czczenie Boga. Chwalenie, dziękowanie i czczenie Boga. I to jest w tej kolejności. Nie ma innej kolejności. To wszystko ma znaczenie. Nawet piosenki, które śpiewamy, nawet rytm, który wybijamy. Wy, wy, wy, Rozumiecie? Czy wy wiecie, że Bóg kiedy przychodzi w swojej obecności, jest w stanie też wyjść w swojej obecności? Przez małe błędy w duchu. Ja czasami po prostu, ja czasami widzę, jak przychodzi Boże Wodze, ludzie klaskać zaczynają. Uspokój się. Do tych z Was ludzi, którzy macie mężów i żonę, Jakbyś miał seks z żoną czy z mężem? I by dochodziło do szczytowania. I zaczął pić wejście. Ja jestem ciekawy, jakby wyglądała wasza dalsza noc. Czujesz klimat? Przepraszam bardzo. Byłem w więzieniu i przyprowadziłem do jednego człowieka. I ten człowiek wychodzi następnego dnia. Następnego dnia po przyprowadzeniu do Jezusa na spacer i mówi do mnie, Artur mam objawienie od Pana. Już prosiłem Boga, jak go mam prostować. Mówię, ale mi zaraz objawi. I on mówi tak, Duch Święty jest jak ślimak, a ja mówię, wiedziałem, tak serdecznie, wiedziałem, mówię zaraz go będę musiał wyprostować, mówię, Boże, nie jesteś jak ślimak. Mówię, w ogóle jesteś Pan Panów i Król, Król, nie jesteś ślimakiem, mówię. I mówię, dobra, i mu tłumaczę, moje Bóg nie jest jak ślimak, mówię do niego, mówię, jest jak lek z pokolenia Judy, w ogóle, mówię, to no nie. On mówi, a on w ogóle, wiesz, on w ogóle człowieku wypełniony Duchem Świętym, mówi, on jest jak ślimak, mówię. jak wychodzi ze skorupy, i pokazuje się w swojej całej Potrzeba, okazałości. To trzeba z trzymać rękę i nie dotykać niczego. Bo jak tylko go dotkniesz, to się schowa z powrotem. I to mi zostało na lata w głowie. To mi zostało na lata w głowie. Ja już byłem świadkiem, jak Boża obecność wchodziła do Kościoła, jak wychodziła. Bóg przyszedł, ale nie został uwielbiony jako Bóg i wyszedł. I dalej rzeczy działy się w duszy i w ciele. Oczywiście były posługi darów, bo dary od tego nie zależą. Dary są zależne od człowieka. Nie potrzebujesz duchowej atmosfery, żeby dalej działały. Wiecie o co chodzi? My możemy na ulicach uzdrawiać, uwalniać, wypędzać demon. Nie potrzebujemy atmosfery, ale ja o tym nie mówię. Ja mówię o tym, jak funkcjonuje Świątynia Pańska. Jak funkcjonuje Świątynia Pańska. I jak my możemy brać, albo możemy nie mieć nic. Chwalenie Boga. Chwalenie Boga określa wielkość Boga. Chwalenie Boga określa wielkość Boga. Dziękowanie Bogu określa dobroć Boga. A czczenie Boga określa świętość Boga. I to jest jak piramida, przyjaciele. To jest jak piramida. Zawsze najpierw określasz wielkość Boga. Twoje piosenki, twoje nastawienie serca musi określać wielkość Boga. Wielkość Boga. Rytm. Musi określać wielkość Boga. Rytm jest bardzo ważny. Ale ludzie muszą wziąć przełom e-molu. Rozumiesz? Nie chwali się wielkości Boga. Znaczy już kiedyś, żeby chwalić wielkość Boga. To nie jest wielkość. ta ta, ta, ta, to jest wielkość. To wszystko ma znaczenie. Widziałeś kiedyś marsz? Jakiś marsz na cześć czyjąś, na cześć określającą wielkość kogoś, który w ogóle sumie, rozumiesz, jak jak nie wiem jak naćpany yy, w ogóle, nie wiem, rastawan? Nie, nie. To jedyne nasze skojarzenia z określeniem wielkości możemy widzieć, nie wiem, w służbach mundurowych, rozumiesz, w rzeczach podniosłych, wielkich. Gdyby Ci muzykę puścili do filmu wojennego, to nie z środki Marysi na przykład. Ktoś popatrzył, coś im się pochrzaniło. Wszystko w Królestwie Bożym jest określone. Już, już, już jest określone. Bóg już wszystko określił. Kiedy chwalimy Boga, my Jego wielkość podnosimy. Jego wielkość. Kiedy my już mamy ugruntowaną wielkość Boga, jesteśmy ugruntowani wielkości Boga, my wchodzimy w dziękczynienie, my dziękujemy Bogu, my określamy teraz dobroć Boga, jaki dobry jest Bóg. To też jest, to, to są inne piosenki, to jest inny rytm, to jest inne nastawienie serca. Inne nastawienie serca masz do Boga wojownika, a inne nastawienie serca masz do Boga Ojca. Bóg jest tak samo wojownikiem, jak jest Ojcem. Ty już ustanowiłeś grunt Boga Wojownika, Boga Króla, Boga Pana, rozumiesz? Ustanowiłeś to, wyższył słowami, Twoje słowa w uwielbieniu są proklamacją, proklamacją. Jak ja słyszę uwielbienia, które zaczynają się od tego, proszę Ciebie, jaki dobry jest Bóg, w międzyczasie określają jaki święty jest Bóg, a na końcu mówią jaki wielki jest Bóg, ja mówię piramidę odwrócili do góry nogami. Co oni to w ogóle zrobili? To jest niezgodne z moim duchem, nie widzę tego w duchu. Jeszcze raz mówię, nie chodzi o formę. Tu nie chodzi o formę. Forma może być jakakolwiek. To może być śpiewnik starego pielgrzyma albo heavy metal. Bez znaczenia. Rozumiesz, to jest bez znaczenia. Rodzaj w ogóle, my nie mówimy o żadnych rodzajach muzyki, o, takich, o, o, o używaniu jakichś sformułowań. To w ogóle nie ma znaczenia. O tym się nie mówi. Wiecie, o tym się nie mówi. Na salonach. O kustach się nie rozmawia. Na salonach. Tutaj mamy do dyspozycji, o, po to Ci dusza Twoja właśnie, żebyś całą swoją duszę w to zaangażował. Dlatego jest napisane, będziesz kochał swojego Boga nie tylko całym swoim sercem, czyli duchem, ale też duszą, prawda? I jeden lubi to, drugi I teraz tu masz pole do popisu, jeżeli chodzi o gatunki, muzyki, o rodzaj wypowiedzi, to masz, rozumiesz? Tak samo, jeżeli chodzi o ubranie. Ty możesz jakkolwiek upierać się w jakimkolwiek stylu, tak? Byle pięknie. Jakikolwiek styl, byle pięknie. Tyle piękny. nie jest ważny. A więc wchodzisz po chwaleniu Boga, czyli określeniu Jego wielkości w dziękczynienie. Pokazujesz dobroć Boga. Ty pokazujesz zrozumienie dobroci Boga. I trzecie, ostatnie, to jest czczenie Boga. Określać świętość Boga. Świętość Boga, która, w której często następują elementy w ogóle świętego milczenia. Nie trzeba się tego bać. W ogóle nie bójcie się, żeby Kościół milczał w pewnym momencie. Tak, jeszcze e, godzinę temu wszyscy szaleli na rzęsach chodzili, tańczyli, skakali, wywracali się. Ale przychodzi czas, kiedy ty czcisz Jego Świętość. Czcisz Jego Świętość. Wiesz, namiot zgromadzenia na pustyni był zbudowany tak, że najpierw był przedsionek, potem było miejsce święte, na końcu było najświętsze. Przedsionek to było takie miejsce, tam wszyscy mogli zasuwać i przyłalić, rozumiesz? I tam było, wszystko było zrobione z kamienia z metalu i z miedzi. Kamień, metal i miedź. Wchodziło się do miejsca e, świętego i tam było w małej ilości srebro, a w większości złoto. Ale wchodziło się do miejsca Najświętszego i tam stała skrzynka. Nawet okiem nie było. Dwa kołki przy skrzynce. I wiecie, jak Arcykapłan wchodził do miejsca Najświętszego raz w roku tylko. To będzie, co mu robili rynkiem, przywiązywali do nogi. I on tam wchodził, bo to było pewne, że albo on jest oczyszczony przed Bogiem, tak, albo tam umrze, bo tam się umierało. W na Najświętszym się umierało. Wtedy on go wyciągali za to linkie za nogi, bo sami się tam bali wejść. Ja kiedyś pracowałem w elektrociepłowni, znaczy uczyłem się, miałem praktyki w elektrociepłowni siergielkim w Warszawie. I tam była taka kaplina z prądem, i tam były bezpieczniki mocy, i tam było 110 kV. I przed kiedyś taki nawalony elektryk. Bo mu się wydawało, że jest elektrykiem 20 lat, to tam może wejść bez zabezpieczenia. A tam trzeba było założyć gumowe buty, i trzeba było wziąć taki jednolitowy e, kij, i to i tym się wyłączało. On tam się w z mm, i Tak został, zniecki go. Ten dobry prąd, który jedną trzecią Warszawy zasila, tak? Zabił tego chłopa. Nie było ostrożny prądem. Dobry prąd. Dobry prąd jest zabójczy, jeżeli nie umiemy się z nim obchodzić. Zabójczy. Musimy nauczyć się czym jest czczenie Boga. Przy czczeniu Boga ty określasz Jego świętość. Świętość jest to zupełna inność. Inność. Zobaczcie, ja po ludzku w ogóle nie boję się Boga. Ale wiem nie jest bojaźń Boża. Ja mogę powiedzieć tak, ja się nie boję Boga po ludzku, ja się, ale ja się w duchu boję Boga. Bill Johnson ładnie powiedział, mówi Są ludzie, którzy nauczają, że bojać Boża to jest szacunek. Mówi, proszę Cię bardzo, okaż szacunek komu, komuś, kto ma ogień w oczach. Żaruj <Szal>, go. Jak on ma ogień w oczach. Rozumiesz? Czy to rozwolnienia można dostać. Przecież Ogień w oczach, chwalenie, czyli, czyli wielkość Boga, dziękczynienie, jeżeli dobrość Boga i czczenie, czyli świętość Boga. My musimy nauczyć się tym poruszać w naszym indywidualnym uwielbieniu i w naszym uwielbieniu społecznym. I tak też musimy budować nasze rzeczy. W Biblii jest opisane, idąc dalej, siedem elementów, jak mamy wielkość.